W poprzednim filmiku obiecałem Ci, że powiem Ci o pewnym modelu biznesowym, dzięki któremu wszedłem do różnych spółek akcyjnych oraz o bardzo praktycznej umiejętności pracy jeden na jeden. Więc zacznijmy od tego modelu. Pamiętam kiedyś zadzwonił do mnie znajomy i powiedział mi tak słuchaj Andrzej, jest taka możliwość, pojedziemy na takie, taką konferencję biznesową, tam możesz poznać wielu ludzi, którzy prowadzą duże firmy, niektórzy nawet spółki akcyjne i możesz wejść ze szkoleniami do ich firm. Pomyślałam sobie, świetnie, tylko wiem, że nie mam szans, co podejdę do takiego człowieka i, i co mu powiem. Dlaczego miałbym je słuchać? Przecież to nie on przyjechał na moją konferencję, tylko ja przyjeżdżam na jego konferencję. Natomiast rozmawiałam z kilkoma moimi znajomymi, którzy prowadzą firmy szkoleniowe i oni pokazali mi taką prostą rzecz, dzięki której wbiłem się właśnie do kilku takich firm i ta umiejętność najbardziej rozwinęła, rozwinęła moją działalność jako szkoleniowca. Więc pierwsza rzecz, którą potrzebujesz mieć, To jest program. Potrzebuję stworzyć program. Kiedy spotykam różnych ludzi, oni mówią, a nie wiem, czy mógłbym na tym zarabiać, czy nie. Ja mówię, co ci szkodzi? Spróbuj, zaproś ludzi i zobacz, czy będą chcieli to kupić. I oni mówią, no, ale na co mam ich zaprosić?". Ja mówię, no właśnie, tu jest dylemat. Czy ty masz jakiś program dla tych ludzi? Więc jak stworzyć taki program? E Jeden z programów, który ja stworzyłem, to jest program od pasji do biznesu, czyli odkryłem, ponieważ pracowałam z ludźmi, że ludzie mają taki dylemat. Chcieliby zarabiać, robiąc to, co lubią, ale boją się, że nie będą na tym zarabiać dużych pieniędzy, albo w ogóle nie da się na tym zarobić, czyli takie niskie poczucie pewności siebie. Okay. Więc yy, ja stworzyłem taki program. W jaki sposób go stworzyłem? Pomyślałem, czego potrzebują ludzie. Widzisz, cały czas, kiedy tutaj mówimy o tym, też tą zasadę WWW, o której mówiłem. Wytrwałe dawanie wartości daje wyniki. Nie myślisz o sobie, nie myślisz hmm, jak tu zarobić, hmm, jak tu się wbić do spółki akcyjnej, hmm, jak tu mieć bogatego klienta, tylko myślisz jaką wartość mogę dać. Więc stwierdziłem czego ludzie potrzebują. Pierwsze ludzie nie wiedzą co jest ich pasją, więc potrzebują wiedzieć jak ją odkryć. Jak jest tutaj kluczowym pytaniem. OK. Niektórzy ludzie odkryli swoją pasję, w czasie coachingu odkrywali i mówili, wow, znamy swoją pasję, pomóż mi teraz ją zamienić w biznes. Mówię, nie, nie, za wcześnie. Drugie jak, jak rozwinąć swoją pasję. To się nigdy nie kończy rozwijanie swojej pasji, ale jeżeli przechodzisz kolejne poziomy, jeżeli jesteś na poziomie jeden, odkrywasz swoją pasję i myślisz, tu będę zarabiał, prawdopodobnie nie będziesz zarabiał dużo. Ale jeżeli będziesz zarabiał na poziomie jeden i jednocześnie się rozwijał, wejdziesz na poziom dwa, zarobisz dwa razy tyle. Na poziom trzy, trzy razy tyle. Więc drugą rzecz, którą uczyłem ludzi, jak rozwinąć swoją pasję i tutaj konkretne umiejętności. A później zobaczyłem, że kiedy ludzie już rozwinęli swoją pasję, jest czas, żeby budowali na niej całe swoje życie biznesowe. Więc taki miałem program. Więc musisz mieć jakiś program. Oczywiście, kiedy szedłem do firm, to nie z programem od pasji do biznesu, bo ci ludzie już mieli biznes, tylko z jakimiś umiejętnościami miękkimi, typu komunikacja, wystąpienie publiczne, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, budowanie zespołu, osobista produktywność. To były grupa tematów, które miałem, które do dzisiaj mam. Więc pierwsze stwórz program, tak? Stwórz program, żeby móc go poprowadzić w wersji, którą ja osobiście nazywam 2.1.90.15 Miej program, który jesteś w stanie poprowadzić w dwa dni, miej program, który jesteś w stanie skrócić do jednego dnia, miej program, który jesteś w stanie przedstawić w 90 minut i w 15 minut. I nie mówię tutaj o sprzedaży typu przez 90 minut przekonujesz do programu, tylko daj prawdziwą wartość. Ja zwykle robię to w ten sposób i to mocno działa, że zapraszam kogoś, kto mnie słucha i z nim robię te ćwiczenia, a wszyscy inni mogą to widzieć. I to bardzo mocno wpływa na ludzi, bo kiedy słyszą to, co mówię, kiedy widzą nawet zdjęcia moich klientów, kiedy słyszą historię, które opowiadam, to jakoś ich ciekawi, ale kiedy widzą tutaj na żywo osobę, którą się kołczuję publicznie, to robi takie wrażenie, wow, też tak chcę. Więc pierwsze, uż program. Tak? I to jest bardzo prosta rzecz. Natomiast drugi punkt, on jest też bardzo istotny, to jest Darmowe spotkanie. To jest właśnie to, co zrobiłem. Pojechałem na tą konferencję, pamiętasz, mówiłem o niej. Pojechałem na tą konferencję, siedziałem, rozmawiałem tam z ludźmi i z jednym jakoś tak, wiesz, czasami są ludzie, z którymi jeździ po drodze. I z nimi jakoś pierwszy raz się spotkaliśmy, było nam po drodze, rozmawialiśmy. On powiedział, z jakiej jest firmy i ja powiedziałem, słuchaj, mam dla Ciebie taką propozycję. Zapraszam Ciebie, zaproszę jeszcze swoich znajomych. Ja wynajmę salę, poprowadzę półtora godzinne spotkanie, potem zapraszam Was na jakiś poczęstunek, po prostu pokażę Wam, co umiem i wy zdecydujecie, czy to, co umiem jest wystarczające dla Was i czy to Wam jakoś pomoże w Waszych firmach. I powiedział, ok, w porządku, podoba mi się ta propozycja. I tak też zrobiliśmy. Poprowadziłem to szkolenie, potem coś zjedliśmy, porozmawialiśmy i z trzy firmy, jedna zamówiła półroczny program, a dwie po jednym szkoleniu. I dlaczego to było dla mnie ważne? Ponieważ... Jedna z tych firm to była spółka akcyjna i ona dała mi dobre referencje. To było dla mnie ważne, to już była taka karta przetargowa, kiedy startowałam w jakichś przetargach albo kiedy zgłaszałam się do innych firm. Więc mając program, robisz darmowe spotkania, dajesz ludziom próbkę swoich umiejętności. Kiedy zapraszasz ludzi na takie darmowe spotkanie, spotkanie jest darmowe, ale wiedzę dajesz najlepszą, umiejętność pokazujesz najlepszą. Dlaczego? Dlatego, żeby ludzie zobaczyli, nie dajesz całej wiedzy za darmo. Nie dajesz wszystkie umiejętności za darmo. Dajesz to, co najlepsze. Dlaczego? Bo to jest uczciwe. I to jest skuteczne jednocześnie. Etyczny biznes. Uczciwe, ponieważ pokazujesz ludziom, co masz, a skuteczne, ponieważ ludzie wtedy mogą zdecydować. ok, jeżeli to jest najlepsze, co ten człowiek ma, to jestem zainteresowany, żeby ten człowiek poprowadził mnie dalej, żeby skorzystać z jego usług, kupić jego produkt. I trzecia rzecz, sprzedaż. Na tym darmowym spotkaniu, bo to jest jasne, musisz powiedzieć ludziom, zapraszam Was na darmowe spotkanie, pokażę Wam, co umiem, następnie, jeżeli będziecie zainteresowani, będziecie mogli to kupić, ale żadnej presji. Sprzedaż. Jak zrobić sprzedaż? Zawsze się z tym zmagałem, jak taką sprzedaż zrobić i kiedyś zobaczyłem taki model, który bardzo mi się spodobał. Czyli po prostu, jeżeli ludzie są na spotkaniu, masz dla nich promocję, doceniasz to, że przyszli i mówisz tak, OK, normalnie mój produkt kosztuje tyle i tyle, ale daję wam teraz 15 sekund. Kto pierwszy dobiegnie i uderzy ręką w tablicę, może kupić to o 50% taniej. Nie nie, nie, nie rób takich rzeczy, nie rób, nie rób. A jak zrobisz, to nie powołuj się, że ja ci tego uczyłem. Nie, dajesz ludziom, ja zwykle daję 24 godziny. I mówię tak, OK, masz teraz 24 godziny na zdecydowanie. Jeżeli zdecydujesz w ciągu 24 godzin, dostaniesz taki i taki rabat. I wtedy człowiek ma wystarczająco czasu, żeby przemyśleć, zdecydować, i powiedzieć, czy to go interesuje. Bardzo prosty model, który działa. Możesz powiedzieć, to, tylko to, hmm. aż to. Jeżeli naprawdę wiesz, jak odpowiedzieć na jakąś potrzebę człowieka, stworzysz dwa, dwudniowe szkolenie, które możesz też poprowadzić w jeden dzień, 90-minutowe wystąpienie, które jest w stanie wygłosić zawsze i wszędzie, oraz masz czasami, to będziesz miał tylko kwadrans na to. Zrobisz spotkanie, na których dobrze dobierzesz odpowiednich ludzi, najlepiej znajomych i znajomych ich znajomych, to zobaczysz, że zaczniesz sprzedawać. Na początku pewnie to będzie szło powoli, ale to już będzie dla ciebie ekscytujące. Wow, tak się dzieje. A teraz pokażę ci ten program w dużym skrócie. Rok temu byłem na pewnej konferencji i tam pracowałem jako jeden z coachów. Było dużo mówców, a ja miałem swoją grupę, którą coachowałem, podobnie jak inni coachowie. I ktoś, kto był na tym spotkaniu także z nami, zaprosił nas oraz niektórych z tych uczestników na wspólny taki poczęstuję, na wspólną kolację. I to było już na zakończenie i on powiedział tak, dobrze, a teraz mam do Was prośbę. Niech każdy z coachów powie coś. No i ludzie wstawali, mówili, no bardzo się cieszę, że to byłem, był tu dla mnie duży zaszczyt i tak dalej. No i ja pomyślałam sobie, przecież można inaczej. Wstałem i powiedziałam, ok, ja też się cieszę, że tu jestem. Bardzo się cieszę, że mogłem poznać niektórych z Was. Ale chciałem Wam powiedzieć tak w kilku zdaniach o czymś, co kiedyś zmieniło moje życie. Kiedyś, kiedy odkryłem, co jest moją prawdziwą pasją i co chcę w życiu robić, a widziałem, co robię w życiu, byłem w ogromnym dylemacie. I wtedy pomogło mi takie zdanie, które słyszałam od jednego człowieka. Zbyt często w życiu robimy rzeczy, które są dobre dla innych, a nie są życiodajne dla nas. I opowiedziałam tą historię, którą pewnie znasz, jeżeli zdecydowałeś się już oglądać ten filmik, pewnie znasz część mojej historii. I tylko to opowiedziałam. Dałam pewną wartość ludziom. Jaki był efekt? Jak myślisz? Kilku z nich stało się moimi klientami. Nawet. To nie było darmowe spotkanie, to nie była sprzedaż. Miałem przygotowane coś. Wiedziałem, że ludzie, którzy mają z tym problem, bo żyją dla innych, a nie dla siebie, oczywiście mówię o zdrowym życiu dla siebie, takim, którym odkrywasz swoją pasję i w tym znaczeniu żyjesz dla siebie, ale tą pasją służysz innym i dlatego to jest zdrowe. Ci ludzie przyszli i powiedzieli, wiesz, poruszyło mnie to, co powiedziałeś, ja też mam ten problem. Więc jeżeli się nauczysz dawać wartość, to zobaczyć jak to działa. Prosty model, którego możesz użyć od razu i zobaczyć czy działa i jak działa. Druga obietnica związana z tym filmem była następująca. Powiedziałem, że pokażę ci pewien program, jak pracować jeden na jeden. Możesz powiedzieć, a tak, znam to, to jest prosta metoda coachingowa grow. Tak, ona jest prosta, to jest z angielskiego. Natomiast ja znalazłem polskie odpowiedniki G. To jest pytanie, gdzie chcesz być? R. To jest rzeczywistość, jak wygląda. O, to są opcje, jakie masz. I W to jest wybór, którego dokonujesz. A więc zaczynamy od tego, że ktoś ma pewien, pewne marzenie, pewien cel. I teraz spotykasz się z klientem. Możesz to przetestować na jakichś swoich znajomych, na, na początku nie biorąc od nich pieniędzy, ale patrząc jakie zmiany to wprowadza w ich życiu. Umów się z kimś na, nie wiem, na trzy spotkania, które będą co dwa tygodnie. Spotkaj się z nimi i na pierwszym, powiedz jaki masz cel, co chcesz zmienić. Znaczy ci ludzie mówią ogólnie, hmm, mamy jakiś cel, no, chciałbym coś zmienić w życiu, nie wiem co. Okej, okay, no to pytasz, w jakiej dziedzinie życia? Chcesz mieć lepsze relacje, lepsze zdrowie, więcej zarabiać, mądrzej zarządzać finansami, yy, chcesz poprawić swoją relację z Bogiem. Co, co cię interesuje? On wybiera jakąś jedną dziedzinę życia i mówisz, dobrze, co chcesz osiągnąć? Ktoś mówi, chcę być zdrowszy. Dobrze, to pytamy go, jak to zweryfikujesz? Skoro chcesz być zdrowszy, to jak? W jaki sposób to zweryfikujesz? No on mówi, no nie wiem, no, ważę 90 kilo, chcę ważyć 75, dobrze. W jakim okresie czasu chcesz to zrobić? I on mówi, no nie wiem, w ciągu 8 miesięcy. Czyli mamy cel, jaka była dziedzina? Zdrowie. E, jaka była weryfikacja? Schudnąć z 90 do 75. Jaki czas? 8 miesięcy. Okay. Pytamy o drugą rzecz. Jak wygląda to dzisiaj? Jak wygląda dzisiaj twoja rzeczywistość? Czy coś już robisz w tym kierunku? Dlaczego o to pytamy? Ponieważ odpowiedź pokaże Ci jedną z dwóch rzeczy. Jeżeli zapytasz i on powie, na dzisiaj nic nie robię, to znaczy, że potrzebuje motywacji. A jeżeli powie Ci, no próbowałem, ale nie mam najlepszych wyników, to znaczy, że potrzebuje umiejętności. I teraz, jeżeli potrzebuję motywacji, to mówisz mu, dobrze, to teraz wypisz sobie listę powodów, dla których warto schudnąć i codziennie rano ją czytaj. Jeżeli potrzebuje umiejętności, to mówisz, dobrze co chcesz robić, w, jak, w jaki sposób, co, co już robiłeś. On mówi, próbowałem biegać, no ale niestety dwa razy próbowałem i miałam kontuzję, okazało się, że jestem zbyt tyły, nie zrobiłem dobrej rozgrzewki. Okej, okay, potrzebujesz mieć jakiegoś trenera, który powie ci, jak zrobić rozgrzewkę, może potrzebujesz pójść do lekarza, żeby ci powiedział, jaki rodzaj sportu możesz uprawiać. Więc określamy rzeczywistość, mamy już dwie rzeczy. I trzecia rzecz, to są opcje. Tutaj mamy kilka metod. Ja z tych kilku metod Wybrałam dwie bardzo proste. Pierwsza jest taka, to jest modelowanie. Zobacz, co robią inni i ucz się od nich. Tak? Czyli mówisz, kto, od kogo mógłbyś się uczyć? Mówię, a mam znajomego, który właśnie schudł, albo mam znajomego, który regularnie ćwiczy, albo e, mój znajomy chodzi do siłowni, pewnie zna jakiegoś trenera, który będzie mógł mnie ćwiczyć, będzie moim takim personalnym trenerem. To jest modelowanie. A drugie to jest coś, co się nazywa zamknięte opcje. Czy pytamy go, jakie trzy praktyczne rzeczy mógłbyś zrobić w tym tygodniu? No i człowiek się zastanawia i mówi tak. Okej, okay, co mógłbym zrobić w tym tygodniu? No mógłbym się spotkać z tym znajomym, mógłbym pójść do siłowni, mógłbym y, trzy razy w tygodniu zrobić 15-minutowy spacer. I mówimy, dobrze, więc jaką opcję wybierasz? Ktoś mówi, trzy razy w tygodniu 15-minutowy spacer. Świetnie. I na zakończenie pytamy go, kiedy się spotkamy, żeby omówić wyniki. I on mówi, dobrze, za dwa tygodnie się spotkajmy, tak jak dzisiaj, w czwartek o 20. Widzisz, masz cały przebieg tego. To jest bardzo prosta umiejętność, ale to, że ona jest prosta, wcale nie zaprzecza jednej ważnej zasadzie, że ona jest bardzo skuteczna. Tak naprawdę cały coaching jest oparty na tej jednej metodzie, jednak dlaczego tak jest? Ponieważ to jest skuteczna metoda określasz cel. Wiesz, kiedy już na, co się dokonuje od takiej strony psychologiczno-terapeutycznej w czasie takiego spotkania? Kiedy ktoś mówi o swoim celu, zaczyna się motywować. Kiedy ktoś mówi o swojej rzeczywistości, też się motywuje, bo w końcu myśli, mam już tego dosyć, w czym żyję. Kiedy mówi o opcjach, zaczyna widzieć rozwiązania. Kiedy deklaruje się przed tobą, robi coś bardzo głębokiego. Zobowiązuje się do zmiany i co więcej, wierzy że masz w kimś wsparcie kto będzie mu kibicował i kto będzie go rozliczał. Także to jest genialna metoda. Gwarantuję Ci, że jeżeli będziesz używał tego modelu biznesowego i oczywiście będziesz go mądrze weryfikował, rozmawiał z innymi ludźmi, analizował co działa, co nie działa w Twoim wypadku, jeżeli poćwiczysz z kimś, ze swoich znajomych i tu nie bierz się może na początek, jeżeli w takiej sytuacji jesteś, że zaczynasz za zbyt głębokie sprawy, weź się po prostu za zmianę nawyków, na to, żeby człowiek zmienił jakiś swój nawyk, to gwarantuję ci, że będziesz widział rezultaty, ale przede wszystkim będziesz widział, czy rzeczywiście jesteś tym nauczycielem, o którym mówiłem w pierwszym filmiku, który ma ekscytację z tego, że wprowadza zmiany w życie ludzi, czy będziesz miał ekscytację z tego, że tworzysz programy, że ludzie przychodzą, że coś się zmienia, czy też powiesz, to nie dla mnie. To jest bardzo prosty, bezpłatny sposób, żeby przetestować, czy to jest coś dla ciebie. Jeżeli jednak już to przetestowałeś albo przetestujesz i stwierdzisz, że tak, to jest dla mnie, to jest pytanie, jak mogę zostać szkoleniowcem. Mam specjalny produkt, taki indywidualny program, trening trenerski, o którym opowiem w następnym filmiku. Dziękuję i do zobaczenia.